Autopromocja. Program drugi polskiego radia jest ósma. Dwójka. Jesteś na miejscu. Kehan Kelhor. Dwójki słuchają Państwo w Wielką Sobotę. To czwarty dzień kwietnia, 94 dzień roku. Słońce wzeszło 7 minut po szóstej, a zajdzie 12 po 19. A imieniny obchodzą m.in. Adelaida, Ambroży, Benedykt, Izydor i Józef. Jeszcze raz składamy solenizantkom i solenizantom najserdeczniejsze życzenia. Pogoda. Dziś ma być zachmurzenie umiarkowane i duże, w wielu miejscach słabe, przelotne opady deszczu, a w szczytowych partiach Tatr także deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 11 do 16 stopni, chłodniej na północy od 7 do 10, wiatr będzie umiarkowany, na północy okresami dość silny. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 60, a w Sudetach do 80 km na godzinę. Thank hey. A to już zespół Muzyka Gloria z naszej płyty tygodnia. Płyty z muzyką Jerzego Fryderyka Händla, Chandos Anthems. Dziś ostatnia okazja, aby tę płytę zdobyć. Jeśli chcą Państwo znaleźć się w jej posiadaniu, proszę do nas pisać. poranek Poranekdwojki.polskieradio.pl Mamy też dla Państwa płytę dodatkową. To album Rzeczy Ostatnie Projektu. Polskie znaki. Poranek dwójki czekają płyty albo Chandos Anthems z muzyką Jerzego Fryderyka Händla albo rzeczy ostatnie zespołu Polskie znaki. Basia Pospieszalska i towarzyszący jej na kontrabasie Michał Bąk w pieśni pasyjnej, a my powracamy do naszej płyty tygodnia i płyty dodatkowej. I tak płyta z muzyką Jerzego Fryderyka Händla w wykonaniu zespołu Muzyka Gloria pojedzie do pana Jana z Krakowa, a album zespołu Polskie Znaki otrzyma od nas pan Marcin z Krosna, a już niedługo szansa zdobycia... Folkowej płyty Poranka. W ubiegłą sobotę w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie odbył się jarmark wielkanocny. Na stoiskach twórców ludowych można było kupić oczywiście pisanki, koszyczki, rzeźby, palemki, ceramikę i wszelkie ozdoby wielkanocne. Nie zabrakło również produktów na świąteczny stół. W samo południe wystąpił żeński zespół Sarnak, który zaśpiewał pieśni z regionu Podlasia i wschodniego Mazowsza a jarmark otworzyła wicedyrektorka Instytutu Elżbieta Osińska-Kasa, z którą spotkała się Maria Szmul. Jestem z Elżbietą Osińską-Kassą, zastępczynią dyrektora Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Jesteśmy na jarmarku wielkanocnym. Czy mogłaby pani powiedzieć, jaka idea wam przyświeca w organizacji tego typu wydarzeń? Może zacznę od tego, że my Polacy kochamy jarmarki. Więc postanowiliśmy tą ideę jarmarków właśnie kultywować w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi, z tym, że w Warszawie to są jarmarki bardzo nietypowe, bo to są jarmarki pokazujące sztukę ludową. I taki cel nam przyświeca przy jarmarkach, że chcemy warszawiakom i gościom pokazać piękno naszej sztuki ludowej. Bo na czym polega nasz jarmark? Zapraszamy koła gospodyń wiejskich z przysmakami na wielkanocny stół. Zapraszamy też producentów z wyrobami, które też na stole wielka. Nocnym Goszczą i zapraszamy twórców ze swoimi pięknymi dziełami sztuki, zapraszamy też twórców na warsztaty, ponieważ no podczas Wielkanocy, no co musi być na stole? Musi być palma i musi być pisanka, to chyba w każdym polskim domu, więc my też właśnie takie warsztaty mamy, zrobienia palm, zrobienia pisanek metodą batikową i taką metodą rytowniczą. Mamy też oczywiście wyplatanie koszyczków, no bo wiadomo, że na Wielkanoc koszyczek jajko, palma musi być, więc dlatego organizujemy nasze jarmarki, żeby pokazać jak pięknie może i kolorowo wyglądać nasz stół wielkanocny w oparciu o naszą tradycję, kulturę ludową. Z jakich regionów pochodzą twórcy ludowi, organizatorzy warsztatów? Czym mogą nas zainspirować? Przyjechali do nas z całej Polski. Mamy twórców z Mazowsza, Podlasia, z Kujaw, z Wielkopolski, także myślę, że tutaj mamy taki przekrój regionów Polski. Staramy się zawsze tak zapraszać, nie tylko z Warszawy, chociaż jesteśmy w Warszawie, mamy tutaj swoją główną siedzibę, ale też właśnie z tych regionów ościennych. I takich twórców i takie KGW Państwo właśnie tutaj na naszym jarmarku znajdą, więc myślę, że tutaj każdy, kto do nas dotrze, nie będzie uważał, że ten czas był dla niego stracony. Nie wyrosła, mnie mama, za jeszcze nie dorosła! Nazywam się Michał Kowalik. Dzisiaj będę prowadził warsztaty z wykonywania pisanek batikowych, czyli takich, które piszemy woskiem. Będziemy wykonywać dwie pisanki. Na początku będziemy je pisać woskiem szczelin. Potem będziemy je barwić i na końcu ten wosk usuwać, tak żeby wypolerować skróbkę, i żeby też była lekko błyszcząca. To jest technika, która pochodzi z Lubelszczyzny, ale nie tylko, ale to już powiedzmy dłuższa kwestia. Natomiast na Lubelszczyźnie mamy przede wszystkim wzory geometryczne. Zazwyczaj to dwa, trzy kolory takie powiedzmy dodatkowe we wzorze. Więc jeżeli mamy więcej czasu to możemy sobie zrobić też taką pisankę wielokolorową. Natomiast my będziemy wykonywać tą taką podstawową wersję z jednym kolorem, czyli naturalnym kolorem skorupki i tła. Anna Raczkowska. Jolanta Rachwalska. I przyjechałyśmy, reprezentujemy naszym strojem kurpie zielone. Co tutaj u Was na warsztatach można zrobić? Palmę inspirowaną tą palmą kurpiowską. Będziemy robić razem pojedyncze kwiaty. Każdy może przyjść i nauczyć się takich technik tworzenia kwiatów właśnie z terenu A kurpi zielonych. razem wykonamy palmę półtorej metrową i będziemy razem ją montować z uczestnikami warsztatów. Nawiązujemy do tej tradycji takich wysokich, ogromnych palm, które między innymi można zobaczyć w Łysych, tutaj w okolicach kurpi zielonych właśnie. I co roku mamy w Łysych konkurs na palmę kurpiowską. Tam są palmy bardzo wysokie, nawet sięgają 12 metrów. W tym roku będzie też palma 12 metrowa. I w nawiązaniu do tego właśnie wykonujemy wielkoformatową, żeby pokazać uczestnikom jak to wygląda w praktyce. Moje nazwisko Andrzej Graczyk. Przyjechałem z powiatu płockiego, gmina Gulkowo. Przywiozłem na przykład dzisiaj kurczaczki do koszyczka, żółciutkie, ale są też i bociany, kury, koguty. No po prostu się specjalizuję w rzeźbieniu ptaków, zarówno naturalnych, ale i fantazyjnych, Wymyślne jakieś lubię wymyślać. Podobno się podobają, bo mi się podobają i ludziom też się podobają. Dzień dobry, nazywam się Węgiełek Eugeniusz. Przyjechałem pod góry Kalwarii, miejscowość Pęcław. Przywiozłem dzisiaj rzeźby, drewnie, obrazy na płótnie, na szkle. Robię pokaz rzeźby w drewnie dębowym. Dziewczynka śpiewająca z mikrofonem i skotkiem. Atmosfera super. Kupujemy zawsze palemki. Tu są wyjątkowo, bo są zielone też, a można kupić takie, które sobie tylko wstawimy do wazonu, żeby dekorowały cały rok. i oczywiście babeczki, paszteciki, różne rzeczy ciekawe. Polecamy bardzo dobry bazarek. Jarmark wielkanocny w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie odwiedziła Maria Szmul. W tradycyjnej kulturze ludowej rośliny zajmowały miejsce wyjątkowe, od wieków były nie tylko źródłem pożywienia i naturalnych leków, ale także symbolem wierzeń, magicznych praktyk i obrzędów. W najnowszym cyklu, którego od przyszłego tygodnia będą mogli Państwo słuchać w soboty, mniej więcej o 8.45, połączymy dwa światy. Etnologię, czyli naukę o kulturach społeczeństw z botaniką, nauką o roślinach tworząc etnobotaniczny cykl pod tytułem Herbarium ludowe. Naszymi przewodniczkami po tymże świecie będą dwie panie reprezentujące oba połączone ze sobą światy. Botanikę reprezentować będzie Lżbieta Skrzymowska, zaś etnologią Małgorzata Sąsiadek Szczyrbowska. Rośliny w święcące i rośliny, które znajdowały się na wielkanocnym stole. Tradycja ludowa została połączona z wydarzeniami ewangelicznymi i z dawnymi zwyczajami wiosennymi skupionymi wokół jarych godów. Dlatego też wiele roślin występujących w kulturze ludowej występuje współcześnie w święconkach, w koszyczkach i na stole świątecznym. Jedną z takich podstawowych roślin, jeżeli bierzemy pod uwagę koszyk świeconkowy, to jest chrzan. Chrzan miał bardzo ważne znaczenie, ponieważ był ostry, miał ostry palący smak, palił jak ogień, więc tutaj on nawiązywał do męki chrystusowej. Z jednej strony miało to symbolizować cierpienie, ale jedzenie tego chrzanu miało pokazać, że można to cierpienie pokonać, przezwyciężyć i tak samo chodziło o to, że Chrystus najpierw zgadzając się na mękę w ten sposób przezwyciężył śmierć, więc w taki sposób spożywanie chrzanu nawiązywało do, do tego. Jak na pewno wszyscy wiemy, koszyczek jest zdobiony serwetkami, ale przypinamy je najczęściej gałązkami. W tej chwili jest to bukszpan, mirt, różne zimozielone roślinki. Tutaj wybierane były rośliny, które były wokół nas. W tradycji w całej Polsce były to zróżnicowane, ponieważ jak wiemy nie było wtedy wszystko popularne. Były to bardzo często rośliny iglaste które ze względu na swoją budowę, na igły, na kłucie mają taki charakter obronny. Ten ochronny, ten koszyczek był tak zabezpieczony przed złymi mocami, jeszcze przed poświęceniem, a dodatkowo właśnie wszelkiego typu rośliny, które mają liście w zimie, które symbolizują nie tylko odrodzenie, takie świąteczne, tylko nieśmiertelność, to zmartwychwstanie Chrystusa, było symbolizowane przez te zielone roślinki, takie jak bukszpan, u bogatszych ludzi mirt, ponieważ u nas mirt nie zimuje. Barwinek to też jedna z roślin, którą przyozdabiano koszyczki wielkanocne. Barwinek to niewielka bylina, która również właśnie ma zimo-zielone liście, a do tego ma piękne kwiaty w takim wyraźnym niebieskim kolorze i ten kolor też y, było tłumaczone, że nawiązuje przez swój niebieski kolor do kultu maryjnego. Więc w taki sposób też Kościół to tłumaczył. I jeszcze chciałam nawiązać do mirtu, bo też taka ciekawa symbolika. Nie jest to roślina uprawiana u nas, w sensie on sobie w ogrodzie nie poradzi, bo nie jest to mrozoodporna roślina. Mirt w swoim naturalnym środowisku to jest roślina, która rośnie w strefie śródziemnomorskiej wchodzi w skład takiej formacji roślinnej, która nazywa się makia i przez to, że makia rośnie w miejscach, gdzie jest ciepło i sucho, to bardzo często dochodzi tam do pożarów. Często też poniekąd takich samoczynnych. Więc mirt to jest roślina, która już ewolucyjnie jest przystosowana do tego, że bardzo łatwo się po pożarach odradza. I jeszcze chciałam dodać o tych roślinach iglastych, że właśnie bardzo często to był jałowiec, ponieważ jałowiec ma bardzo dużą ilość olejków eterycznych, jest wonny, stąd jałowiec też później był dodawany do kadzideł, którymi okazano domostwo w celu uczynienia dobrego uroku, tak ochrony domostwa czy odczynienia Właśnie odpędzenia złych czarów. Warto dodać, że tego jałowca także używano do okadzania bydła. Bardzo dużo tradycji takich wiosennych czy wielkanocnych było związanych z rozpoczęciem roku agrarnego. Na wielkanocnym stole znajdowały się również rośliny, które specjalnie kiełkowano po to, żeby pojawiły się na tym stole młode pędy. To oczywiście chodziło też o to odrodzenie się po okresie zimowym, o rozpoczęcie nowego cyklu całego w przyrodzie. Oczywiście w tradycji takiej chrześcijańskiej wielkanocnej chodziło też o odrodzenie się, czyli zmartwychwstanie Chrystusa. I takimi najczęściej stosowanymi roślinami to było kiełkowanie pszenicy, czasem owsa. I też rzeżucha. Zjadano te rośliny również po to, żeby zapewnić sobie zdrowie, jako taka dobra wróżba, że będziemy zdrowi przez cały kolejny rok. I w przypadku czy to młodej pszenicy, czy rzeżuchy, to miało potwierdzenie naukowe, nawet jeśli ludzie nie mieli tej świadomości, to wszystkie młode pędy, młode kiełki są bardzo bogate w przeróżne witaminy, też różne mikroelementy. Rzeżucha jest bardzo bogata w żelazo. Wsiarkę, czyli kondycja skóry, włosów, to wszystko na przednówku było bardzo ważne. Te rośliny pobudzały nasze soki trawienne, więc na pewno pomagały też strawić to wszystko, co zostało zjedzone, ponieważ dawniej o wiele więcej poszczono. I później taka ilość jedzenia, jaką spożywano przez święta wielkanocne, na pewno była no, szokiem tak, dla układu trawiennego. Więc poniekąd to też wspomagało po prostu trawienie, czyli zamiast suszonych ziół stosowano też te, te świeże pędy. Takim wspomagaczem trawienia był też wcześniej wspomniany chrzan i w niektórych miejscach potrafiono przed samym śniadaniem wielkanocnym spożyć całą laskę chrzanu na pobudzenie tego żołądka, na pobudzenie tych soków trawiennych, bo wtedy jadło się dużo jadło się też bardzo dużo zup, To śniadania potrafiły trwać przez pół dnia, to były prawdziwe, prawdziwe uczty po naprawdę długim okresie postu. Tutaj jeszcze bardzo ważne symboliczne znaczenie samej pszenicy, właśnie młode pędy pszenicy, ale generalnie w chrześcijaństwie pszenica ma symbolikę już starotestamentową też jako ziarno, które musi obumrzeć, by wydać plon. A same kłosy pszeniczne są też symbolem po prostu chleba, tak, Eucharystii. Tak więc pszenica jest bardzo taką przez chrześcijaństwo wywyższoną rośliną, stąd też kiełkowano pszenicę, żeby ta pszenica była obecna na wielkanocnym stole. O roślinach święcącej na wielkanocnym stole opowiadały Elżbieta Skrzymowska i Małgorzata Sąsiadek Szczerbowska. Kolejny odcinek Herbarium Ludowego w przyszłą sobotę o 8.45, a cykl przygotowuje Patrycja Cisz. sobotni, a właściwie wielkosobotni poranek dwójki 8:30 sięgamy teraz po naszą folkową płytę poranka. A to y, album Tańce zaduszne y, formacji Memento Mori Dance Club. Album y, zainspirowany melodiami tanecznymi, które panowie, bo panowie stanowią skład zespołu, słyszą w y, naszych pieśniach y, Zadusznych, pieśniach pogrzebowych, także pasyjnych. Nie tak dawno koncertowali u nas w studiu imienia Władysława Szpinmana w związku z premierą swojej płyty. No i tę płytę dzisiaj Państwu proponujemy, a chciałem właśnie zapytać o skład Memento Mori Dance Club. To dosyć spora grupa instrumentalistów i wokalistów. Prosimy o wymienienie trzech nazwisk. Poprosimy o trzy nazwiska, spośród składu Memento Mori Dance Club. Można do nas pisać poranek poranekdwojkiatpolskieradio.pl albo dzwonić 22 645 22 22 Niech monarchowie miasta swe budują Niech je murami pasują Zdanicu śmierci It's tough. I w pałacach się cesarz nie osiedził Mamy połączenie ze słuchaczem, który znał odpowiedź na to pytanie o skład Memento Mori Club. Halo, dzień dobry. Dzień, dzień dobry. Z kim mam przyjemność? Pan Sławek. Tak, pan Sławek. Bardzo mi miło. Panie Sławku, zatem proszę o jakieś trzy nazwiska właśnie tak, panów zespołu. E, śpiewający Jacek Murza. Tak. E, Piotr e, Piszczatowski. Tak. Marek Szwajkowski. Tak. Jeszcze, jeszcze jeden Marek Żurek. Ta Maciej Żurek, Maciej Żurek Maciej, przepraszam No to wy wystarczająco T Trzy nazwiska podał Pan bezbłędnie Wszyscy Panowie śpiewają, wszyscy na czymś Grają Memento Mori Dance Club A ich debiutancka płyta Tańce Zaduszne Powędruje do Pana Sławka Gratuluję i wszystkiego D dziękuję, dobrego na dziękuję. święta Panie Sławku Be Wesołych, zdrowych, pogodnych Dziękuję bardzo D Aleluje, wesołego Przyszenie. To Maridens Club z płyty Tańce. Zaduszne. Jutro w Krakowie kończy się 23. Festiwal Misteria Paschalia. Od 2023 roku jego dyrektorem artystycznym jest Vincent Dimestr, kierownik zespołu La Poem Harmonique. Tegoroczna odsłona jest oficjalnie ostatnią, którą miał przygotować wraz z krakowskim biurem festiwalowym. To dobra okazja do podsumowania tych trzech lat, które miał być okazją do głębokiego doświadczenia muzyki dawnej w w czasie Wielkiego Tygodnia. Czy to się udało i czy to faktycznie koniec przygody Vensanta Dimestra z Misteriami Paschaliami? O tym między innymi opowiada kurator festiwalu Grzegorz Paluch. Jeżeli chodzi o Misteria, to jest to pewien proces, bo sam festiwal jest związany oczywiście z czasem Wielkiego Tygodnia. Fokus tutaj jest głównie na muzykę sakralną, związaną też z tym ważnym okresem, jeżeli chodzi o kulturę judeochrześcijańską. Ale my żeśmy chcieli przemyśleć ten festiwal na nowo. I też nie chcieliśmy wyważać otwartych drzwi, ale zależało nam na tym, żeby nie robić kolejnego takiego przeglądu koncertów, bo takich wydarzeń jest mnóstwo w Polsce, w Europie, na świecie, tylko żeby z jednej strony skupić się na takim pełnym doświadczeniu muzyki dawnej, wykonawstwa historycznego, oczywiście w połączeniu z tą ideą festiwalu, która mu przyświeca już od ponad dwóch dekad ale dodać do tego też ten kontekst edukacyjny. I tak było to projektowane od samego początku, żeby każdy, niezależnie od wieku, od świadomości muzycznej itd., itd. miał dostęp do tego. Bo rzeczywiście, co jest dla mnie przedziwną sytuacją, wiele osób postrzega festiwal Misteria Paschalia i nie tylko w ogóle festiwale muzyki jako tako klasycznej, tak mówiąc szeroko, jako wydarzenia bardzo hermetyczne, co według mnie no, mija się z prawdą, bardzo mija się z prawdą. Ponieważ ta muzyka jest niezwykle przystępna, można jej słuchać bez świadomości, bez kontekstu żadnego, bez jakiegoś backgroundu muzykologicznego i tak ona po prostu porusza automatycznie naszą wrażliwość. Tak jak się patrzy na piękny krajobraz, na piękny obraz, nie musimy mieć świadomości, że tutaj zachodziły takie procesy geologiczne przez miliony lat, czy tutaj malarz użył takiej farby, tylko po prostu patrzymy i widzimy, to jest piękno. Tak samo słuchamy tej muzyki i czujemy, że to jest piękne. Oczywiście chcemy, żeby ta świadomość też taka merytoryczna na poziomie wiedzy też o tym rosła prawda, w odbiorcy Festiwalu Misteria Paschalia i dlatego zaplanowaliśmy ten cykl edukacyjny, czyli dwa lata temu było to Keyboard's Days, czyli fokus na instrumentach. Klawiszowych rok temu, Wednesdays, czyli instrumenty dente, w tym roku strings days, ale konkretnie bow days, bo chodzi nam w tym roku o instrumenty smyczkowe, więc poza tym takim fizycznym dotknięciem instrumentu, ponieważ prezentujemy je podczas wystawy w Pałacu Potockich przy rynku głównym w Krakowie, dodajemy tutaj te faktory spotkania z twórcami, z artystami, czyli masterklasy, warsztaty, warsztaty dla dzieci, wykłady, koncerty z komentarzem. Więc tutaj ten kontekst taki merytoryczny jest bardzo szeroki, żeby stworzyć możliwość dotknięcia tego świata fizycznie i też przekazać pewną wiedzę, która niekoniecznie jest potrzebna do odbioru tej muzyki, ale myślę, że też może się przydać. Dlatego tutaj to poszerzanie doświadczenia takiego, jeżeli chodzi o festiwal z tej perspektywy edukacyjnej, było dla nas kluczowe i ono się dzieje. Poza tym cyklem edukacyjnym, gdzie chcemy szerzyć wiedzę o wykonawstwie historycznym, każdy z koncertów jest też zaplanowany w taki sposób, żeby on był doświadczeniem. Czyli nie chcemy działać tylko na jeden zmysł, czyli zmysł słuchu, ale też na przykład na zmysł wzroku. Więc to jest zaplanowane bardzo szczegółowo, jeżeli chodzi o reżyserię światła. Wiele koncertów jest dramatyzowanych, czyli jest tam pewna dramaturgia, ruch sceniczny, dzieją się rzeczy w różnych częściach sal koncertowych czy kościołów, czyli tych miejsc, w których wykonujemy tę muzykę, więc Zależy nam na tym, żeby to słuchanie było jeszcze z czymś, żeby to było takie zatopienie się w tę muzykę. Bo teraz przy tym dostępie, który mamy do muzyki, czyli wszelkie platformy streamingowe przede wszystkim, że w kieszeni mamy dostęp do całego uniwersum muzycznego, to jest tylko słuchanie. Tak, Zakładamy słuchawki i jesteśmy tutaj na tej linii odbioru przez słuch. My chcemy robić coś więcej, żeby ludziom pokazać, że to jest cały Świat, nie tylko dźwięki. Lokacja to jest temat, który także jest istotny dla Was jako organizatorów Misteria Paschalia, ponieważ od kiedy Wenson Dimestry tutaj przebywa jako dyrektor artystyczny, odwiedza kolejne kościoły, kolejne przestrzenie i one go inspirują. I w jakich miejscach byliście już jako Misteria Paschalia? Jaka część Krakowa została pokryta przez wydarzenia Misteriów Paschaliów? Jeżeli się skupimy na tych trzech latach, to już kilka bardzo pięknych lokalizacji żeśmy odwiedzili. Ograniczając troszkę tutaj czas, bo jeżeli chodzi o przestrzenie sakralne, to możemy wybierać w nich tylko i wyłącznie w tym czasie do Triduumu Paschalnego. Więc odwiedziliśmy już Bazylikę Kościół Mariacki, klasztor ojców Bernardynów, krużganki ojców Dominikanów, bazylikę ojców Franciszkanów, zamek królewski na Wawelu gdzie robiliśmy przez dwa lata bardzo ciekawy projekt. Oczywiście kopalnia soli w Wieliczce, czyli Kaplica Świętej Kingi, do której wracamy co rok. To już jest tradycja, że sobota to jest Wieliczka. Oczywiście sale koncertowe, czyli Filharmonia, czyli ICE. Odwiedziliśmy też mniejsze kościoły. W tym roku Dormity odbywa się w Kościele Świętego Marcina, w Kościele Ewangelickim. Przepięknej przestrzeni, uważam, że idealnej do tego cyklu. Nie wiem, czy po prostu się już nie zaprzyjaźni mi tam na dłuższy czas. Ale też w kościele na Kopernika, w kościele świętego Łazarza, który też jest bardzo pięknym, takim surowym wnętrzem, świetnym do odbioru właśnie tej muzyki w tych późnych porach. Więc cały czas staramy się tą paletę różnych miejsc poszerzać właśnie po to, żeby oczywiście linkować muzykę dawną z konkretnym miejscem. Ale też pokazywać to bogactwo architektoniczne Krakowa dla odbiorców, bo bardzo dużo odsetek odbiorców festiwalu to są ludzie, którzy tu przyjeżdżają specjalnie na festiwal. I to nie tylko z Polski, ale bardzo duże, duży procent są to też ludzie z zagranicy. Mm. Jeszcze wracając do wątku związanego z days, czyli Keyboard Days, Wednesdays w tym roku String Days. I aż prosi się o na przykład Percussion Days, ale wenson Dymestr został zakontraktowany bardzo takim oficjalnym językiem mówiąc na trzy lata. Więc ta odsłona Misteriów Paschaliów oficjalnie jest tą ostatnią domykającą cykl Dymestrowski. Natomiast czy możemy liczyć na coś więcej? Czy możesz zdradzić nam jakie są dalsze losy tego festiwalu? Świetlane. Niczego nie domykamy. Trzy lata się odbyły. Ja mogę otwarcie powiedzieć, że to nie jest koniec. I chciałbym tutaj zakończyć ten komunikat, ale proszę się nie martwić o losy festiwalu. Może tak powiem, gdyby to był ostatni rok wiązł dimestra przy Misteriach Paschaliach, wiedzieliby państwo o tym. Trzymamy kciuki za świetlaną przyszłość festiwalu Misteria Paschalia, o którym opowiadał jego kurator Grzegorz Paluch w rozmowie z Michałem Dębskim. Dziś, w Wielką Sobotę, tradycyjnie publiczność festiwalowa uda się do Wieliczki, gdzie odbędzie się koncert Ensemble Alchimia. Jeszcze zostały ostatnie bilety, tak wczoraj nam donoszono. A jutro w Filharmonii imienia Karola Szymanowskiego wystąpi zespół Le Concert de la Loche i zaprezentuje Oratorium La Resorcione Jerzego Fryderyka Händla. Natomiast na naszej antenie dzisiaj wieczorem przeniesiemy się do Gdańska, do, na festiwal Actus Humanus Resurreccio. Końcem Wielkiego Postu kończymy nasz okolicznościowy cykl Lament Serdeczny, w którym etnograf i historyk sztuki dr Łukasz Ciemiński tłumaczył nam motywy z pieśni pasyjnych i wielkopostnych, szczególnie ważne w kulturze ludowej. Na finał mówi o tym, co najcenniejsze. Lament Serdeczny. Ostatnia łza lamentu serdecznego spływa w absolutnej ciszy. Bo jak czytamy w starochrześcijańskiej homilii na Wielką Sobotę Wielka cisza spowiła ziemię, cisza wielka, bo król zasnął. Bóg umarł w ciele, a poruszył otchłań. Idzie, aby odnaleźć pierwszego człowieka jak zgubioną owieczkę. W otchłani, w piekle, hadesie, limbus patrum, czyli miejscu przebywania wszystkich sprawiedliwych, wielkie poruszenie, rumor nawet. Chrystus wstępuje z orężem krzyża, i sieje spustoszenie, o czym relacjonuje nam nawet w taki żartobliwy sposób historia o chwalebnym zmartwychwstaniu Mikołaja z Wilkowiecka. Wyrywa z rąk szatana Adama i Ewę, praojców i wreszcie jak śpiewamy ten, co pierwszych ludzi złowił w swoje sidła, sam już w więzach leży, opadły mu skrzydła. Szatan poskromiony, a nawet jak głosi ludowe podanie przykuty we wnętrzu ziemi do kolumny filaru świata łańcuchem. Przez cały rok ten łańcuch się luzuje. Ale na wiosnę stępuje do piekieł sam Archanioł Michał, który tak szarpie łańcuchem, skracając go, że diabeł uderza zatkiem o kolumnę. I z tego mamy pierwszy wiosenny grzmot i zapewnienie, że siły zła nie będą miały ostatniego słowa i pełnej władzy nad człowiekiem. Zatem, choć ciało Chrystusa spoczywa w grobie, jego duch działa skutecznie, a po połączeniu z ciałem przy zmartwychwstaniu, Zabierze całe to radosne grono wyzwoleńców do swojej matki, która jako jedyna nie straciła nadziei na wypełnienie się proroctw. Idzie z nimi oczywiście i dobry łodrydyzma. O kulach, jak we wspomnianej narracji Mikołaja z Nic dziwnego, skoro połamano mu golenie. Sporo tu komizmu. Śmiech staje się głębokim oddechem po pełnym napięcia Wielkim Tygodniu. Rozumieli to z kaznodzieje, którzy... Praktykowali rizus paschalis, śmiech wielkanocny, czyli takie głoszenie kazań, w których żarty, miny, figle powodować miały eksplozje śmiechu wiernych. Trudno bowiem w Wielkiej Sobocie, czego doświadczamy, zachować całkowitą ciszę i powagę. Posadzki naszych kościołów tratowane są przez wiernych, zmierzających ze święconym. Wizytuje się groby, podziwia świąteczne stroje, a smaki i zapachy skutecznie dręczą wyostrzone postęp zmysły. W koszyczkach baranki, Wielkanocne, z rozmaitych tworzyw, obowiązkowo jednak z chorągiewką z martwychwstania, która w czasach bizantyjskich była krzyżem, tym zmiankowanym w homilii orężem Chrystusa, by w czasach Królestwa Jerozolimy stać się białą chorągwią z czerwonym krzyżem. Sam zaś baranek na Wileńszczyźnie u bogatych gospodarzy stawał się świątecznym przysmakiem. Drastyczne porównanie, ale obecne w pieśni pasyjnej, w której opiewa się Chrystusa na słońcu upieczonego baranka wielkanocnego. Zresztą przez te właśnie biblijne skojarzenia z Chrystusem, Barankiem Bożym, wierzono, że gospodarstwa, w których hoduje się barany, chronione są przed uderzeniem pioruna. A pola uprawne, w których zakopano kości wielkanocnego barana, rodzić będą obfite plony. Na Lubelszczyźnie zaś kości baranka stanowiły skuteczną obronę przed kretami. Bywał i drewniany baranek bohaterem wielkanocnego kolędowania, gdy chodzono z nim po wsi i zwiastowano zmartwychwstanie, błogosławieństwo i wszelką obfitość. Kawałki barana, upieczonego z ciasta chlebowego, wrzucano w ogień pod kuchnią podczas burzy, aby chroniły dom przed gromem z jasnego nieba. Na tym niebie, w poranek niedzieli wielkanocnej, wzejdzie słońce, które będzie tańczyło, wirowało, zmieniało kolory, zapominając o swoim cierpieniu. Jezu konający przy zaćmieniu słońca, pozwól niech trafimy do dobrego końca. Oto on, a kto wyostrzył zmysły duszy przez wielkopostną pokutę, ten może i zobaczy w tym słońcu baranka wielkanocnego. Równolegle z obchodami katolickimi i kościołów reformowanych trwa celebracja Paschy Żydowskiej, z której wiele elementów przeniknęło do chrześcijańskiego świętowania. Paschalny baranek i wiara w moc jego krwi, jajko i gorzkie zioła, które upamiętniać miały gorycz niewoli egipskiej, a u chrześcijan gorzką mękę Syna Bożego. Stąd i w koszykach i na stołach chrzan, od spożycia którego w niektórych regionach etnograficznych rozpoczyna się śniadanie wielkanocne. Korzeń szanu spożywa się i z barszczem, a w okolicach Tarnowa robiono z niego krzyżyki, które zatknięte w cztery węgły domu chronić go miały przed wężami. Do wspomnianej wiary w moc krwi baranka odnosił się zjawiskowy zwyczaj zaobserwowany w okolicach Sanoka, gdzie w Wielki Piątek podlewano krzew róży mlekiem, aby zakwitła na biało, a krwią koguta, aby kwitła na czerwono. Tak, kogut. I to jednocześnie ten upojony wódką, wsadzony do wózka wielkanocnych kolędników, którzy z kogutkiem obchodzili gospodarstwa na Mazowszu, i ten z kościelnej wieży, który wbrew obiegowej opinii wcale nie jest symbolem zaparcia się Świętego Piotra, ale symbolem samego Chrystusa. Galus mysticus, kogut duchowny. To sam Chrystus według wykładni świętego Ambrożego. ów ptak, który swoim pianiem sprowadza na świat słońce i życie, jak Chrystus. W apokryficznej narracji Ewangelii Nikodema kogut podany na stół w domu Poncjusza Piłata Jasno dowodzi prawdę o zmartwychwstaniu Chrystusa, w które wątpiła żona Piłata, mówiąc, że jak ten upieczony kogut nie ożyje, taki Chrystus nie powstanie z martwych. Ale kogut stanął na równe nogi, zapiał trzykrotnie, Piłat z małżonką się nawrócili, zostając nawet świętymi kościoła koptyjskiego. Taka to niejednoznaczna atmosfera Wielkiej Soboty, różna od żałoby Wielkiego Piątku, jakby radość uwolnionych z otchłani sprowadzała na ziemię dreszcz ekscytacji porannej liturgii wschodniej wybrzmiewa nawet przecież Ewangelia o Zmartwychwstaniu i słowa dzisiejszy dzień tajemniczo przedstawiał Wielki Mojżesz, mówiąc i pobłogosławił Bóg dzień siódmy. Oto jest błogosławiona sobota. Oto jest dzień odpoczynku, w którym spoczął od wszystkich swoich dzieł Syn Boży. I w polskiej pieśni o grobie pańskim padają słowa dziś to drugi dla mnie sługi dzień narodzenia. W jezusowym grobie nowym dawcy zbawienia. Tu śmierć starta na wieki, łzy otarła z powieki, Grobu skała nam się stała do nieba progiem. A zatem definitywny kres lamentu, także tego serdecznego. Czegośmy pożądali, tegośmy doczekali. Bądźmy więc weseli, jak w niebie, a anieli. Łukasz Ciemiński przeprowadził nas przez okres Wielkiego Postu w sobotę, w sobotnich porankach dwójki.